Wiesz, jak było z intuicją? Jeden facet poszedł na wyścigi i chciał koniecznie zagrać konia numer 5. Idzie do kasy, nad nim lata intuicja. Mówi, zagraj dwójkę, zagraj dwójkę. Mówi, nie chcę dwójki, mówi, zagraj dwójkę, zagraj dwójkę. Okej, okay, mówię, dobra, zagrał dwójkę. Zagrał dwójkę, konia ruszyły, dwójka idzie, wspaniale, do przodu idzie, wyprzedza wszystkich, idzie. I w ostatniej chwili piątka rusza, Posła wygrała wyścigę. Facet mówi, Kuj. A intuicja na to ja pierdolę. Tak jest intuicja. Kotły zagrzane, ogień w palenisku, wody dolać i jedziemy. Dzień dobry Państwu, wita Was Kino Miś i Trzech Brunetów Wieczorową Porą. Z tej strony Arek Trendowski, a po drugiej stronie kanału, czy też Europy. Po jednej i po drugiej stronie właściwie, no to przedstawcie się. Z tej strony Przemek z Dublina, z Irlandii, a z tamtej strony Łukasz, czyli Papa z twierdzy. Tak, dzisiaj nowy odcinek naszego podcastu, drugi już w tym roku, czyli robimy, co możemy. Jedziemy z polskie filmy, Polskie filmy co prawda, żadne nowe się nie ukazują, ale jeszcze jest sporo z 2011 roku, które wychodzą, i które jeszcze nie widzieliśmy i nadrabiamy sobie po kolei. Dostaliśmy ostatnio typ tygodnia od prowadzącego podcastofon. Roberta Kamaszyna, dziękujemy bardzo prowadzącemu za kolejny tydzień tygodnia już. Dziękujemy. Drugi raz już, tak? Dostaliśmy tydzień tygodnia. I wysyłamy im paczki Czeka, z O ile się nie mylę. Za... Wysyłamy im paczki no, no, z tak. za to. <laughs> No i e, dziękujemy, dziękujemy również za komentarze pod ostatnim odcinkiem, pod kretem. Szczególnie no właściwie dwa komentarze, bo tylko dwa się ukazały od gości z wysp. Artur i Gural, pozdrawiamy was i dzięki za komentarze. No Ameryka i to jest taka wielka wyspa. Za wielkiej Wody, za Wielkie Wody, tak. Za wielkiej Ameryka, Ameryka a to jest, Północna. A to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, że doceniają nas ci wszyscy, którzy za granicą, bo Robert z Czech i tutaj Artur z Kanady, czyli też za Wielką Wodą. Kanada to też taka wielka wyspa. I Gural no, New mhm. Ameryka Wielka Wyspa też taka, tam no na tak. górze mapy jak człowiek jest za granicą to się to, to musi się bardziej chyba nudzić i wtedy chce mu się coś pisać może, co tak, jak to w ogóle bo to oni, oni, może oni tam do, do bo, oni tam w Ameryce nie śpią wtedy co my śpimy i dlatego mają więcej czasu aha, no tak, no tak, zgadza się zgadza się, no i my też y, dzisiaj w, w nawiązaniu do Ameryki zajmiemy się filmem gdzie główny bohater właśnie Pochodzi z, tej, z, tej, z Ameryki I wraca do Polski Film nazywa się Wygrany A reżyserem filmu jest Pan Wiesław Saniewski Może tak wkrótce Streszczę o czym, o, o czym jest film A więc Wielki muzyk, wirtuoz Oliver Linowski pianista pochodzenia polskiego mieszkający na stałe w Ameryce postanawia się postanawia agent, agent jego załatwia mu turnę po Europie turnę ma się rozpocząć od Polski w pięknym mieście w Wrocławiu no i Oliver Linowski wraca właśnie po wielu latach do Polski by zagrać tam koncert no i przy okazji zdarza się tak, że ma problemy Problemy z, ze swoją żoną, problemy prywatne. Jak to wiadomo, artysta, wrażliwa dusza, jakoś sobie z tym nie radzi. On w ogóle ten bohater taki wydawał mi się cały czas, jakby pujający trochę w chmurach. No ale artysta wiadomo, wrażliwiec. No i w tej Polsce, gdy już ma dojść do koncertu, ten koncert zostaje przez niego zawalony. On po prostu nie ma ochoty grać. No i sobie po prostu. Wychodzi. I tu zaczynają z, się kłopoty. Jego, jego, jego kłopoty i tu pra, praktycznie zaczyna się e, tak naprawdę film, bo e, po wyjściu z tego koncertu nieodbytego e, spotyka e, na swojej drodze w barze pijąc whisky, e, spotyka Franka Góreckiego, naszego drugiego głównego bohatera. Franek Górecki grany przez Janusza Gajosa. No i tu właśnie ma, tworzy nam się taki duet aktorski, Gajos, Szajda. No i właśnie zaczyna się wtedy cały film. Zaczynają się problemy, bo okazuje się, że wyjście z koncertu kosztować będzie pana Olivera Linowskiego 250 tysięcy euro. Zerwanie no. tournée. Zerwanie tournée. Tyle jest po prostu winny swoim agentom, tyle jest winny po organizatorom. Producent, no, producentom tego, tego, organizatorom tego. No i A gościu nie śmierdzi kasą, bo to jest artysta, który jest na końcu jakby takiej drabinki zysków. No i wpada naprawdę w duże problemy. Blokują mu karty kredytowe, blokują mu rezerwacje biletów, blokują mu rezerwacje hoteli i gościu nie ma co z sobą zrobić i właśnie tu zaczyna się film. To tak pokrótce, może nie, żeby nie zdradzić za dużo, opowiedziałem wam takie zawiązanie tego, tego filmu. No i teraz sobie pogadamy, a w części spoiler może do, do, pogadamy sobie trochę więcej. No, no co, nam się podoba, co nam się podobało w tym filmie najbardziej? Ale może zdradźmy jak zaczyna się ten film. Czym zajmuje się y, profesor Frank, czyli Janusz Gajos? I w jaki świat wciąga Oliviera, czyli byłego pianistę, znaczy byłego? Pianistę? Pianistę, który rzucił wszystko na chwilę, można tak powiedzieć. I Frank, czyli Janusz Gajos wciąga go w świat wyścigów konnych, bo jest to jego pasja. A z racji tego, że kiedyś był nauczycielem matematyki, to próbuje podejść do tych wyścigów konnych przez pryzmat tego matematycznego świata. M A poza tym jest hazardzista. Ma po prostu swój system. Każdy nałogowy M gracz ma jakiś tam swój system. Tak samo jak w Totolotka się gra... Systemy. Pewnie były bardzo modne i bardzo popularne te wszystkie systemy, no ale dobrze. No i y, sytuacja jest taka, że y, Olivier nie ma pieniędzy na to, żeby w ogóle wrócić do Stanów Zjednoczonych, żeby jakko jakkolwiek to swoje dalsze życie kontynuować i żeby coś zrobić z tym długiem, który nad nim wisie, a Frank wyciągnął do niego rękę i pomógł mu się zakotwiczyć we Wrocławiu, poznać ten swój świat. No właśnie, Frank wy, wyciąga do niego rękę, dlatego że mm, usłyszał, że jest z tego samego miasta, ponieważ jak się później dowiadujemy, Frank urodził się w Chicago, mieszkał w Chicago i gdy był, gdy był nastoletnim no, mężczyzną powiedzmy, wstąpił do armii i y, zaczął służbę w Berlinie, w Berlinie Zachodnim w Niemczech no że nie zdradzajmy za dużo tajemnic głównych bohaterów bo właśnie ten film jest tak zbudowany, że my, po, my przez co chwilę odkrywamy jakieś nowe tajemnice różnych bohaterów, a to właśnie Franka Góreckiego, a to samego Olivera, bo tu są też często takie retrospekcje jakby z jego życia Cofamy się wstecz, jest taki, jakby są wywiady z jego, jego matką, jak był traktowany są opowieści o nim i o jego dziadku. No i odkrywamy właśnie tego bohatera trochę bardziej. Tak samo odkrywamy Franka Góreckiego poprzez właśnie śledztwo takie, które prowadzi Oliver. Chce się więcej o, o tym człowieku dowiedzieć, ale mam jeszcze też takich też pobocznych aktorów jak Cornelia taka dziewczyna, która się spodobała później Oliverowi i która też ma jakieś swoje tajemnice, do końca właśnie ten wątek był słabo poprowadzony, bo tak do końca on jakoś nie, nie bardzo mi się spodobał ale no właśnie dużo jest takich właśnie smaczków, które wychodzą w czasie trwania filmu, tak? No tak, e, cały czas jest coś nowego, M może e, akcja nie jest za bardzo dynamiczna, ale jest taka konsekwentna, że z każdą minutą jest e, coś nowego, coś ciekawszego i, i to napięcie jest takie na, na, na, na, na powiedzmy takim średnim poziomie, ale jest cały czas, coś tam się cały czas dzieje. Mhm jest cały czas coś, co przyciąga do tego filmu no tak jak mówiłeś, mimo tego, że akcja naprawdę nie jest dynamiczna, a dla niektórych ludzi, którzy na przykład oczekiwaliby którzy lubią kino akcji którzy oczekują od, od, od kina takiej większej rozrywki no to no, ten film może by się wydać nudny bo, bo, tam, bo tam naprawdę bardzo powoli to się wszystko dzieje tak, tak, dla niektórych może się wydawać nudny mogłoby się wydawać, że Zaczynając ten film do, i oglądając do tego momentu, gdy Oliver y, przerywa ten koncert y, i później wracając, powiedzmy, za pół godziny na ten film, no to, to jesteśmy cały czas w tym samym klimacie. Ale jednak jest dużo tych właśnie kruczków, tych historyjek pobocznych, które, które, które tracimy. No bo generalnie wątek jest główny przez cały film taki sam, no ale, ale je, ta, ta, ten poziom, poziom napięcia filmu jest jednak wy, wywoływany przez, przez te różne takie mniejsze, poboczne wątki, które, które są właśnie wciągające. No ale no, tak. ten, film, ten film tak naprawdę obrazuje sytuację, w której ktoś, kto coś wielkiego w życiu osiągnął i jest już na jakimś poziomie tego życia, postanawia jak gdyby wszystko zmienić i przekręcić o 180 stopni, więc nie ma się co dziwić, bo w momencie, w którym rzucamy wszystko, w którym wszystko chcemy y, zmienić, to tak naprawdę możemy pójść w każdą stronę i ten film można powiedzieć, że jest mhm. takim dobrym momentem na to, żeby stanąć i się zastanowić. My jesteśmy właśnie y, tak wrzuceni w ten moment, w którym bohater naszego filmu y, no, mhm. przez, przez jeden krok w swoim życiu właśnie czeka na takim przystanku i wszystko to, co się tam dzieje skieruje go jakby na dalsze tory, tak? Jakich ludzi spotyka, co... co, co, co jakie poglądy z nimi wymienia, to wszystko będzie miało konsekwencje dalej. Sam tytuł tego filmu ma, ma właśnie takie wiele znaczeń właśnie w tym filmie, bo, bo... Bo kiedy się jest wygranym, tak? Kiedy się robi to, co się chce robić, czy kiedy się jest na topie, no kiedy się właśnie, kiedy się wygrywa, w którym momencie, w którym e, główny bohater Oliver praktycznie na początku wszystko przegrywa. No tak. Traci żonę, żona od niego odchodzi, znaczy starsza żona, e, traci turnę, traci sporo pieniędzy na własne życzenie, e, cały co? jest rozbity, w ogóle... Ono chciałem, że starsza żona to ma odejść? <laughs> to podkreśliłeś, tak, ten szczegół. starsza żona. No nie, no tak, jakoś teraz mi się... Bo on miał słabe też, miałem tam ciekawe relacje też i z matką i, i może... No, tam już nie chcę tam wchodzić w te, w ten, w te szczegóły. Dobrze, Arek, um, ale jakby... Zrobiłem z, sobie taką za, pętlę myślą. Zacytować Gajosa z innego filmu. Musimy panowie uporządkować doznania i wrócić do samego początku tego, co zazwyczaj w podcaście mówimy. Ty mówiłeś, że nie jest to sensacja, no. czy tam Przemek mówił, że nie jest to sensacja i tych wszystkich, którzy byli rządniki na akcji, niestety film może nie zadowolić. Jak to bywa w polskim filmie, pomimo tego, że to jest kooprodukcja polsko-amerykańsko-szwajcarska, jest to dramat obyczajowy. Hmm. No. Połowa, połowa filmu jest prowadzona w języku angielskim, co ciekawe. Tak. Są napisy. Może weźmy no właśnie, reżysera może... na widełki. Bo zazwyczaj to robimy. No jeszcze, jeszcze chciałem się Jesz... zatrzymać przy tych, przy tych właśnie napisach i przy tym języku angielskim. No to może chyba może trochę drażnić, że... że kwestie są wypowiadane naprzemiennie, że jest jeden wątek, jest jedna rozmowa i jeden aktor mówi kawałek po angielsku, kawałek po polsku i to jest takie, takie przeplatanie. Z jednej strony może być to takie właśnie trochę denerwujące, że cały czas musimy się pilnować i albo słuchać, albo czytać, a z drugiej strony może być takie bardziej wymagające, że, żeby właśnie cały czas zwracać uwagę na ten film i cały czas być mm -hmm. skupionym. A zauważyliście, że w Polsce każdy mówi po angielsku płynnie? No tak, w tym filmie tak. <głosy> no ale to są wyższe sfery. <głosy> Artyści. No wszyscy wrócili z Chicago. Wiadomo. No... <głosy> Weźmy, weźmy, no. weźmy w obroty pana Wiesława czyli reżysera dzisiejszego filmu, pan Wiesław Staniewski. macie panowie jakieś smaczki może zobaczymy jaka jest filmoteka pana no ja nie, nie szukałem akurat o, o, o reżyserze żadnych smaczków, także yy, tak patrzałem na jego dorobek filmowy, sceneruszowy i reżyserski i nie za bardzo kojarzę no ja widziałem tylko jeden film bez, bezmiar Sprawiedliwości. W zasadzie ostatni film, który tutaj po drodze się pojawia w jego. No, długą przerwę miał 5 lat i, i dopiero wyskoczył ten wygrany. Czyli długo się przymierzał do kolejnego Ale, filmu. powiem szczerze, że zaciekawiam. Ja, ja może coś sobie wrócę i coś jeszcze wcześniejszego sobie. Nie, ja ci, ja ci polecam, y, be, kiedyś... bezmiar, bezmiar Sprawiedliwości polecam, bo tam jest bardzo fajna obsada. Między innymi Frycz, Barciś, Englert. I jest to taki dramat sądowy, czyli. To jest taki film, widać, że reżyser czy tam scenarzysta przyłożyli się do tego, żeby to przygotować, bo są te właśnie takie smaczki sądowe, jest też bardzo fajnie op opowiedziana historia, to jest taka retrospekcja, no ale to nie o tym, to, to tylko... Hmm, chciałem, wspomnieć, chciałem wspomnieć, że on robi takie filmy właśnie typowo sądowe, psychologiczne, yy, polityczne, tego typu, te, te, taka, takie tematy bierze typowo jakby skierowane w, w, na, na jedną tematykę. Mhm. A teraz zobaczyłem jeszcze, że on urodził się we Wrocławiu, no i film też był ten, o którym mówimy, wygrany, był kręcony praktycznie w, w 80% tam procentach we Wrocławiu. W Wrocław ładnie bardzo był pokazany tak w wiosennych kolorach. On opowiadał, że chce, że chce kręcić y, swoje filmy y, właśnie we Wrocławiu i w ogóle na Dolnym Śląsku. Przemek nam gdzieś uciekł. Hmm. Mm -hmm. Możemy teraz opowiedzieć o szczegółach jego mieszkania. Przemek powrócił. Nie, może opowiedz o, o tym, o, o tych smaczkach Wies Wiesława Saniewskiego. <laughs> o smaczkach Wiesława. Podłączy. Jeżeli chodzi o ten film, to tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest tam historia wyścigów konnych, a nasz reżyser związany jest z końmi od dzieciństwa. Wyścigi go fascynują, grał na wyścigach. No i jak się okazuje, hoduje konie wyścigowe. Także po prostu tą mhm. tematyką, jakby wie, wie, o czym robił film, bo tą tematyką mhm. zajmuje się na co dzień. I takie smaczki. I tu za smaczki zatrzyma zatrzymajmy się na chwilkę jeszcze. Okej, okay, okej, okay, dobrze. No, zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy tych koniach, bo jeszcze chciałem wrócić, właśnie yy, zaraz przejdziesz do jakichś innych smaczków, a jeszcze właśnie o, tym, o, tym, o tych wyścigach konnych. Z bo wydaje mi się, że ci ludzie, bo tam sporo gra takich naturszyków tak? Ci, co tam w tych zakładach bukmaherskich obstawiają te konie. Wydaje mi się, że to są prawdziwi tacy konni, starzy kurcze, gracze, wyjadacze. Y jak patrzą na te, na te telewizory jak, tam, jak, jak reagowali lub byli nauczeni przez reżysera który widział zachowania ludzi którzy w tym siedzą lub też, ale wydaje mi się, że to prawdziwi tacy starzy właśnie e, hazardziści wyścigów konnych zegrali tam w tym filmie no być może tak, tak było ale raczej nie sądzę raczej to zachowanie no to nie było jakieś nic Nadzwyczajnego wyreżyserować takie, takie zachowania takich starych wyjadaczy chyba tak mi się wydaje. No, chodzi mi głównie o, o gesty, jak takie, jakieś poganiania konia, o słownictwo, o jakieś takie... No i też w napisach widziałem, niektórzy mieli... tam był, Była taka scena, że on pokazywał gościa, który miał ksywę koń, no i w napisach końcowych... Ten gościu naprawdę miał ksywek. Jest, jest, jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Prawdziwe imię i nazwisko. I jest w, nawiasie, w cudzysłowie koń. Dobrze panowie. Głosujemy chyba, nie? No tak. Trzeba już już tak powoli. A jeszcze, no patrz. jeszcze Ten papa chciał o smaczkach jeszcze do końca. Aha. Raczej, znaczy, bo tak, tak jak ty mówiłeś, to teraz z, zupełnie z innej beczki smaczek, bo tak jak ty mówiłeś y, o tych ludziach, którzy byli ze środowiska, dajmy na to graczy i pojawiali się w filmach, a Przemek się z tym nie zgadzał, to mogę ci powiedzieć, że do filmów często zdarza się tak, że ci nawet statyści czy tam epizodyści y, są uczeni takich zachowań. Na przykład główny bohater, czyli Oliver Linkowski, Grany właśnie przez yy, Szajbę. Tak, dobrze mówię. Yy, uczył się... Yy, Szajda. Uczył się przez 8 miesięcy grać na fortepianie. Tylko po to, żeby odtwarzać te ruchy, które odtwarza później w filmie. Bo wiadomo, że muzycznych, muzycznych dublerów miał. Mm -hmm. Ale tylko jest jedno ujęcie, takie, która, które pokazuje jego twarz i palce bez cięcia w okay. całym filmie. A tak Widzisz. to jest tylko albo palce, albo z tyłu. Tak, a ćwiczył osiem. Zauważyłem, 8, to specjalnie to zwróciłem 8, uwagę. 8 miesięcy gry na pianinie, żeby zagrać właśnie, przygotowywał się do tego filmu. A jeżeli Pelecami. chodzi jeszcze o, o inne smaczki, to nie wiem czy zauważyliście, mm -hmm. jest taki motyw, jak oni wychodzą z brama, a tam stoi Gienek Loska i gra na gitarze. No, no tak. Zatrzymują, Ciekawie płacą pieniążki, tak. Gloska ostatnio wydał fajną mm -hmm. płytę powiedzmy. No ale też taką y, tam tekst piosenki jest fajny, taki właśnie Tak, który tak, pasuje to do właśnie filmu. O, o spełnianiu jakby tych swoich y, marzeń czy tam skrytych pragnień, mm -hmm. na które byśmy się nie odważyli. No i co, a ze smaczków, tak jak mówiłem o tych koniach, to y, reżyser i scenarzysta przemycił do postaci Franka y, to, że był matematykiem. A jak wiecie, albo nie wiecie, Wiesław y, Saniewski skończył. Pierwsze jego studia to była właśnie matematyka. Mhm. Widzicie. Coś tam zawsze siedzi. No dobrze, no to głosujmy wtedy. No tak. No zdecydowanie zde tak. na tak. Za ciebie i za siebie no, Ja tym razem też, ja się też nie wstrzymam i yy, film też mi się podobał. Jestem na plus, na tak i, i to jest chyba najlepszy film z tych czterech, które dotyczy zaglądaliśmy, tak bym chciał powiedzieć. No tak. tak jest według mojego rankingu. Jest dobre, jest dobre, Ty masz, jaki, masz jakiś osobny ranking. No właśnie, w swojej głowie. W swojej głowie. Głosy w mojej głowie. No to co, no, przechodzimy to teraz. do spoilera. Strefy spoiler. spoilerów. A spoilery, uwaga, uwaga teraz, ci, kto, którzy nie oglądali tego filmu, tutaj naprawdę będą spoilery. Naprawdę to zaraz duży. zepsujemy Więc, film tym, którzy go nie widzieli. Obejrzy, obejrzyjcie, obejrzyjcie, jeśli nie widzieliście a je, i wy, wyłączcie na razie ten podcast. A dlaczego ty nic nie kupiłeś? Ale co ja bym mógł powiedzieć dorosłemu synowi, którego nigdy w życiu nie widziałem? Cześć, synku. Kupiłem ci zegarek, kurwa, z wodotryskiem. Przywiołem takiego ojca. Kopnął w dupę, spuścił ze schodów. Fuck you, daddy. I to co? Nie, nie lecisz? Ja nie wiem. Frank, patrz no dobra, przechodzimy spoiler, do spoilerów. Spoiler spoiler, spoiler! spoiler! No tak, spoilerów naprawdę tu można dużo mnożyć od tego pierwszego właśnie poziomu, czyli y, oni tam obstawiają te konie, czy one wygrają, czy nie wygrają, prawda? I z, w, mnóstwo pieniędzy jest na to postawione i do końca jesteśmy niepewni, czy, wygr czy, wyg czy wygrają, czy nie wygrają. Ja zwróciłem uwagę wtedy na, na grę właśnie Janusza Gajosa jak grał podnieconego hazardistę, on tak aż, aż kipiał mhm. od tej adrenaliny takiej która się udziela właśnie graczom zauważyliście to? no tak, tak, tak taki I, i zapalony musiał musiał cały czas bardzo, ten... i musiał Janusz Gajos to bardzo dobrze zagrać bo widziałem wywiad, w którym wypowiadał się że nigdy nie grał hazardowo nie wiadomo hmm. ile w no. tym prawdy ale zakładamy, że je jeśli jest to prawda to Janusz Gajos dobrym aktorem jest no jest, no to wiem no jeszcze nie powie, że nie pije <głos> <głos> widziałeś? No. potrafi no, tak bo... pić ten sok y, pomarańczowy, Pi... nie pomarańczowy tylko jabłkowy, no. jabłkowy najbardziej no. były, przypominam. przypominał ale szczerze mówiąc, na, naprawdę muszę wam szczerze powiedzieć że jak Jan, Janusz go pije na, na planie, to aż się chce pić <głos> jak go to widziałem to w żółtym o... szaliku, to aż się chciało zostać alkoholikiem, naprawdę <głos> Tak, że chrup, Chrupał wybitne. ten lud popijając wódką. A tu, tutaj, a tutaj w tym filmie sączy cały czas łys, whisky, za którą whisky. To, No, może nie przypadam, ale lubię. No. <śmiech> lubisz to. Lubisz. A jeżeli By, chodzi o Janusza my... Gajosa, no to ktoś tak, tak fajnie napisał w jednej z opinii na temat tego filmu, że on robi właśnie dużo dobrej roboty dla tego filmu, bo Jan, Janusz Gajos mógłby. Przez pół filmu nic nie robić, tylko siedzieć, pić koniak i palić cygaro i, i tak by był świetny. Hmm. No tak, Gajos, Gajos robi ten film, no bo ten y, Paweł Szajda y, może nie wiemy, nie znamy go z innych ról, ale tutaj w tym filmie gra tak, tak bardzo spokojnie i tak... Ale mi się to podoba. Flegmatycznie. Ja mam wrażenie, że właśnie, no właśnie taki ma być. Zagubiony. On jest strasznie zagubiony przede wszystkim. Strasznie. Nie wie, czego chce. I ja na początku ja oglądałem ten film tak jakby prawie że dwa razy i na początku nie podobało mi się. Oczywiście, wie, Laury zbierał Janusz Gajos. Podobała mi się ta jego kreacja, tego, tego bohatera. A znowu, a ten drugi bohater, ten Oliver jest taki... No widać, że jest nie masz tego warsztatu, ten, ale akurat do tego bohatera to bardzo pasowało, bo, on, bo to jest gościu, który naprawdę nie wie czego chce od życia, od w ogóle nie wie czego chce, nie zna za bardzo języka polskiego, ogólnie jest zagubiony, nie ma pieniędzy, nie wie co robić. Taki oderwany całkowicie od rzeczywistości. I on taki jest w tym filmie. No tutaj trzeba do, dodać, że, że Paweł Szajda rzeczywiście... Jest Polakiem, który mieszkał, tak? Mieszkał w Stanach, dlatego stąd mhm. jego taki bardzo dobry angielski i kiepski polski język polski. I tu trochę nie zgadza się ze scenariuszem tego filmu, moim zdaniem, bo, bo, bo według tego co jest w filmie, to on wyjechał z Polski. Jak mógł tak bardzo zapomnieć język polski, kiedy spędził tu całe dzieciństwo? Nie, no, nie, tak. nie, nie, nie, nie, nie. Tam są retrospekcje w filmie i tam jest pokazane dom, który jego matka sprzedaje pod koniec filmu. To jest ten sam dom, w którym on się uczył grać na pianinie, nie będąc małym chłopcem. No tak. Zwróć tak. uwagę na ten detal. To, to są, to, to są mhm. te same pomieszczenia. Także on sobie przypomina to, to wszystko, czyli możemy wróżyć, że on tych tych lat był dwadzieścia kilka w Stanach już, więc Więc mógł. mógł. Czyli to nie, To jego, jego rodzica na, na koncert szopanowski, który przegrał, y, przyjechał ze Stanów, tak? Najwidocznie. Już. To jest smaczek Dopiero wtedy. To no. jest smaczek filmu, o tym nie mówiliśmy wcześniej. Kto gra w filmie? Nasz ulubiony. W ogóle śmiałem się dzisiaj do arka w nocy, że mm, nasz podcast powinien się nazywać Kino Przoniak. Tak, przoniak znowu w, w naszym w w omawianym. I znowu, I znowu taki epizod, nie? No właśnie. Epizod, to, to ale. Jest... I też taka rola negatywna. syna, no. <laughs> znowu ja... znowu nie, nie jest całkiem to, to czysty bohater, prawda? No tak, tak. Ma za uszami. No ja już tradycyjnie no. muszę powiedzieć, że, że cycki były. No, tak. Maria muda Trzebiatowska pokazała jednego w sumie, no ale pokazała. Nie, jest inaczej. Jeszcze... Jak jej jest? nie całego. Ale co? Marta Żmuda Trzebiatowska. No, Marta, nie no, Marta. No. Ja. Mhm. Marta, tak, no, tak pokazała. Był. Marta Żmuda Trzebiatowska, no ale to chyba pierwszy raz w ogóle fi w filmie pokazała. nie, co, filmie. ona chyba w ślubach panieńskich tam biegała. Jeżeli się nie mylę... Nie, nie widziałem i... ślubów panieńskich jeszcze. A, widzisz. No, no nie, nie, powiem, nie powiem ci, że warto. Y idąc Słyska, twoją retoryką, rzucy. powiedziałbym, że ani, ani, ani tak, ani nie. No. <śpuszczak> na, począ na początku na ślubach panieńskich można się bardzo mocno wynudzić, i w pewnym momencie powiedzieć hmm. e, kurde, co oni tutaj odstawiają za numer a później pod koniec się można bardzo tak fajnie chyba... bawić i mie mieszane odczucia miałem jak widziałem śluby panieńskie a byłem w kinie i, i nie no, wyszedłem ten, e, wracając, a ludzie wychodzi. wracając tutaj właśnie do, do postaci Korneli, grania właśnie przez Martę żmudę w tym filmie no to tak powiem wam szczerze, że ten, taki, ten romans to taki trochę zdobny no, taki... to, to, nie nie wiadomo... to nie było chyba istotne aż tak bardzo dla filmu na pewno jakoś przelało szale, się... szale decyzji głównego bohatera. Hmm. A jeżeli chodzi o samą Martę Mudę Trzebiatowską, to... Ale to nic nie przelało, żadnej szali nie przelało no tak, to, że bo, no ona tak, się z nim tak, przespała. Tak, tak, tak. A to z nim się przespała, hmm. nie, nie z Jankiem z pancerną. Hmm. No. no nie, nie z Jankiem, z końcami. A jeżeli chodzi o jej rolę, to w ogóle y, widziałem taki wywiad z nią i ona w tym wywiadzie mówiła, że ona teraz bierze prawie wszystkie y, role, które są w miarę sensowne. Prawdopodobnie dlatego pojawiła się w filmie o Carol 2, y, dlatego, że ona chce sobie wyrobić warsztat, tak? Że teraz, no... Takie ma podejście do filmów obecnie, że po prostu chce, no, chce jak, dobrze, jak no, najwięcej tam, spróbować w różnych, cie... w różnych produkcjach, a później będzie po prostu już... Jeżeli Te wątki mogła. z nią takie, cięte, jakieś takie dziwne były cięte, tam jest taka, taka scena ona z jakimś dzieckiem na przystanku tramwajowym, tam siedzi się, bawi, nie domo, czy to jest jej dziecko, no tak, czy ona się jest. opiekuje, kim, kim jest i w ogóle nie wracamy do tego dalej, no, ciekawiło, no. ciekawiło cię to. Może to, no ciekawiło mnie Może to właśnie wzbudziło. Może to właśnie wzbudziło wątpliwość w aktorze, a w tym, w głównym bohaterze, czyli w Oliwierze. A później sobie to no. wyjaśnili już tam, jak się tulili w Unii na mieszkaniu. No ale my tego nie wiemy. No to, to trudno. Możemy się domyśleć, możemy gdybać. Wielu, wielu rzeczy nie wiemy, no. ale przynajmniej powiedzmy, że jest ten film bardziej spójny niż film y, Mała Matura, w którym mieliśmy takich wątków rozpoczętych, a nieskończonych chyba y, z 10 no, mnóstwo, i które tak. y, były tam na przykład dmuchane przez y, cztery sceny, a później nie mamy końca tego, tak? A tutaj mamy no tak. taką, taki bardzo króciutki sygnał jakiś, tak? Coś, co daje nam do myślenia, no. ale nie jest tak intensywne i tak... Wielkie, żebyśmy płakali, że tego nie było. No, no tak, to się... Jeszcze taka była... E, oni jak pojechali na te wyścigi e, w tym Baden-Baden do Niemiec, pojechali na wyścigi to barman... konne, e, z, z, z, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę na komentatora, który tam e, komentował te, te wyścigi konne. On tak, kurczę, nie wiem, czy na w Niemczech tak komentują wyścigi konne bez emocji? Jakby czytali, nie wiem, prognozę pogody albo stan, stan, stan Wisły, czy tam Odry nad Włodawą. Byłeś pan, coś tak, byłeś coś pan tym w stylu Niemczech? po prostu. Nie byłem. Byłeś pan w widziałeś, na wyściga, widziałeś, na emerytów, też nie byłem. widziałeś emerytów w golfie? No. No, no widziałem. Byłem. Ja byłem i widziałem. Się nie no. dziwię. Ale y, jeżeli chodzi y, o wyścigi... Coś, coś jeszcze miałem dodać i mi uciekło. No co, o ten, o ten z, wylew zawoł serca? Nie. Ja chciałem wrócić do Wojtka Przoniaka i do profesora Karlofa i do tego właśnie, że... No, że po prostu tutaj znowu gra taki, taki kawał jakby Hama. uświadamia głównemu, głównemu bohaterowi, że kilka lat temu to on jakby spowolnił jego karierę. Ten film, oprócz kilku takich różnych y, istotnych rzeczy bardzo fajnych, czyli to, że czasami warto zmienić swoje życie o 180 stopni i tak dalej, podążać za marzeniami jakimiś niespełnionymi i tak dalej, pokazuje nam też to, że y, takiej jakby wysokiej sztuki nie, nie można rankingować nie można wartościować, mm -hmm. tak? I tam, Wojtek Przoniak no, tak. Tam właśnie Pszoniak, tam Pszoniak Tam daje fajny, fajny wykład. Tak, tak, bardzo świetnie, tak, jakbyś, to, jakbyś to, Arku, zapamiętał i przyciął... Ja ten... na końcu dodam dam, żeby w tym, już teraz w tej strefie spoiler, tak. bo, bo to dużo mówi właśnie. Tak, tak, że, tak, że nie można porównać rzeczy nieporównywalnych, nie? Że talentów hmm. nie można porównać w żaden sposób. Tak, tak. To, to już jest dobry. taki etap. Ja oglądając ten film od razu myślałem, żeby tą wstawkę wrzucić gdzieś. Hmm. Tak, to chyba, chyba no, najlepszy, w ogóle mam wrażenie, że to jest najlepszy tekst tego filmu. Całego. Tak, tak. Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze o reżysera, o jego doświadczenia, o jego przemycanie jakichś tam smaczków z własnego życia, typu te konie, typu matematyka, to tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać, mówiliśmy o tym, że Wiesław Saniewski był kiedyś krytykiem filmowym, tak? I ja się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że on takie klimaty znał z różnych festiwali filmowych, tak? był gdzieś w jury i na przykład, no nie wiem, może sam nie postępował w ten sposób, ale widział takie sytuacje i, i może przedstawił ten świat też jakby takim cichym policzkiem w kierunku tych jurorów, którzy tak postępują w świecie filmu. Mhm. Ale jeszcze chciałem też dodać, że końcówka to już zamienia się już w taką jakby komedię, tego filmu, bo są takie dwa momenty, które naprawdę śmieszą e pierwszym momentem to jest jak e Oliver przyjeżdża do syna Góreckiego, odnajduje go tam w tym Chicago i e przelewa mu na, na konto masę pieniędzy no i co robi e gość, który ma e trochę polskiej krwi Wypłacę 20 tysięcy, ale w piątkach, żeby była cała walizka. No tak. <śmiech> ale kom... pokazać, no. Komediowy akcent jest troszeczkę <śmiech> wcześniej, jak oni tam mówią, że. A zresztą, aż tak może nie spo... A nie, no dobra, spoilujemy, bo ludzie widzieli film, tak? Mhm. Więc śmieszna mhm. jest sytuacja, w której żona tego Jacka mówi: no ale jak, no ta kasa jest za darmo? Bez jakiejś podpuchy. Na pewno kiedyś wygraliśmy Toster i musieliśmy go spłacać pół roku. No, no, no. To, to, to. to po prostu hicior. A drugie komediowe, to chciałeś powiedzieć o telefonie, tak? No tak, o telefonie. Jak wyrzuca, wyrzuca y, Oliver iPhone'a, bo dostaje znowu telefon od, od Przoniaka i ten Przoniak go tam zachęca do tego właśnie, do tej ugody, żeby się zgodził na, na tournée w, na warunkach tego, na Przoniaka, warunkach, że znowu go na szczyt tam wypchną. A on wyrzuca to do, ten, tego iPhone'a do, do śmietnika i podnosi go taki kurcze, nie wiem, no, taki Meksykaniec, taki żoli słuchak. Tam ktoś tam pieprzy do ucha i fuck you. No. <grafy> Odpowiada. No no no, to no. było. No. Cornelia? No. This isn't Cornelia. Listen, I got a... Call from Tokyo. They were quite upset over your refusal. Well done, Oliver. <laughs> Now, for the second part of our plan, you are going to accept an invitation for a concert in Tel Aviv. You'll sign a contract. Hello, Oliver. Oliver. Oliver. What the hell is going on? Fuck you! Wow. Ja miałem taki tutaj smaczek, o którym wam mówiłem przed nagraniem odnośnie muzyki w filmie, bo mamy Chopina, który się przewija z racji tego, że szajda gra tego Oliviera Linkowskiego, czyli tego pianistę, który tam nie pianistę, to był fortepian, przepraszam tego grajka, który ma zostać najlepszym grajkiem według rankingów różnych krytyków oprócz właśnie tych Chopinowskich kawałków mamy Presleya, który przewija się w wielu różnych scenach filmu ale Wiesław Saniewski zapragnął zupełnie innego motywu muzycznego w tym filmie, związanego z dziadkiem głównego bohatera i wymyślił sobie taki motyw, że będzie to Chopin zagrany na jazzowo. Halo? No i panów mi urwało. Ja to powiem dalej. No i Saniewski stwierdził, że będzie to Chopin zagrany na jazzowo, ale później zmienił y, tą koncepcję, gdy kiedyś usłyszał jakiś utwór y, argentyńskiego twórcy y, Carlosa Libedińskiego. No i jemu zaproponował, żeby on stworzył główny wątek przewodni tego filmu, żeby stworzył muzykę y, do tego filmu. No i właśnie ten twórca o tym opowiada, że dostał od Saniewskiego muzykę Chopina otworzył sobie jakiś koncert i na tym wzorował się żeby stworzyć tą muzykę a tak naprawdę wykorzystał jakieś swoje tango z 2006 roku i to wcisnął do filmu jako tą muzykę, którą niby stworzył na potrzeby tego filmu film bardzo pozytywnie się kończy nikt nie umiera, bo się bałem właśnie że zrobi się taka tragedia i jak już dostał ten zawał czy wylew Gajos na tych wyścigach konnych, no to mówię, kurde, no i zawsze musi być to pols polskie kurcze cierpienie a tu jednak e, pozytywne zakończenie, bardzo pozytywne i po film pozostawia takie miłe raczej odczucia przy, przy końcu, prawda? A Saniewski miał taki zamysł, bo z tym filmem było podobnie jak ostatnim razem yy, czyli w przypadku filmu Kret, gdzie tam Rafael Lewandowski robił film który miał być zrozumiały dla nie tylko dla Polaków, ale też dla ludzi z zachodu to taka sytuacja sama była tutaj on nie chciał się babrać w tym co typowo się w Polsce robi, czyli yy, gdzie tam rozgrzebuje się sytuację i rozkłada się jakby na czynniki pierwsze no i chciał zrobić film taki pozytywny i żeby ten tytuł wygrany był taki właśnie wielopłaszczyznowy, że każdy tutaj w tym filmie w jakiś sposób jest wygrany, tak? Mm -hmm. I chaos, bo wreszcie tam, no nie dość, że spełni swoje jakby marzenia na, na, na tych wyścigach, to, to to też dotrze do syna wreszcie, bo zakładamy, że dotrze, i ten grajek wybierając nową drogę swojego życia, tak? Mm -hmm. No tak, to się zgadza, jest bardzo pozytywny, no i ten tytuł też się zgadza, można to no, utożsamiać z każdym tym bohaterem, z dowolnym bohaterem, no i, no i to znaczenie też jest właśnie takie, tak jak mówiłeś, wielopłaszczyznowe. No zresztą film był kooprodukcja po polsko amerykańsko szwajcarska i też dystrybuowany był za granicą, tak? Z takim nastawieniem. Wiem, że nawet w Rosji był, były emisje tego filmu, tak? Że po prostu było takie nastawienie, żeby zrobić film nie tylko dla Polaków, ale też dla. Myślę, że wyszedł. Że, był, że, to był taki, że film był taki dosyć przystępny szerszemu odbiorcy. No dobrze, panowie, to mhm. co kończymy powoli? Może co następne? No właśnie, co, jaki następny film? Z, e, tym razem połączymy te dwa najczęściej występujące gatunki, czyli będzie i dramat i komedia obyczajowa w jednym. Czyli maraton, maraton tańca. Tańca film Magdaleny. Łazarkiewicz. I galeria. Bardzo dużo 20. aktorów różnych. No, ciekawe, co to będzie. Nie, nie wiem o tym filmie praktycznie nic. I, z, I znowu Was namawiamy do tego, żebyście oglądali ten film, bo będzie Wam łatwiej słuchać naszego podcastu. Będziecie go mogli hmm. jednym ciągiem słuchać. W ogóle zawsze proponujemy, żebyście nasze sugestie sobie brali do serca, oglądali film. A Czy zyski będą podcasty, w tym filmie? To jeszcze też nie wiemy, bo... Y Maraton tańca no, muszę. Występuje być. Olga Frycz, to może coś tam tego będzie. To, taki di dirty dancing. No. To będzie taki po, po, po polsku. Wirujący seks. Ja Widzę, jakaś ruda aktorka występuje. A, to coś. No. A, na pewno będą jeździć lęcz rovera. Dobra, kończ, kończmy no jeszcze. No i on na J kulik też występuje. Też mm -hmm. ma co pokazać. A jeżeli chodzi o kulik, to u mnie dzisiaj spadł śnieg. No, a u nas wiosna. O. Tak. W 20 minut. Napadało tyle, że no w Dobrze. W pięknym co, regionie kończmy. mieszkasz. Dobrze, kończymy. Zapraszamy do następnego odcinka. Żegnamy Was gorąco, serdecznie. I mówił wa do Was Arek. Przemek i papa. Tada. To proste. Chodzi o zwykłe uprzejmości. Zawieram punkty najgroźniejszemu rywalowi i dodaję do oceny jego ucznia. A no, on zrobił mi kiedyś to samo. To jakaś bzdura, to niemożliwe. Oczywiście pan sobie zdaje z tego sprawę, że konkursy artystyczne to fikcja. No zastanów się, jak można mierzyć i porównywać ze sobą rzeczy niewymierne i nieporównywalne. A konkursy, ten gwałt na sztuce, sankcjonują i żywią się nim. Szlachetne współzawodnictwo to tylko obłudna konwencja. Owe uprzejmości, czy wprost mówiąc, ordynarne szwindle są na porządku dziennym. I Wiem, że konkursy były najlepsze. course happens. Ja rozumiem pański bunt. Lecz wiem, że musisz wrócić, bo jesteś jedyny i niepowtarzalny. You have talent. You will return and I'll help you. I don't need your help.